Wpisów i a l m c s t e r d z i e s t y szósty. Wiersza. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Wysławiajcie Boga nad Bogami, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Wysławiajcie Pana nad p a n e m albowiem na wieki trwa łaska Jego. Tego, który sam czyni wielkie cuda, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Tego, który mądrze niebiosa uczynił, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Tego, który rozpostarł Ziemię na wodach, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Tego, który uczynił wielkie światła, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Słońce, aby panowało we dnie. Albowiem na wieki trwa łaska Jego. Księżyc i gwiazdy, aby panowały w nocy, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Tego, który pobił Egipt w pierworodnych Jego, I pierworodnych w pierworodnych Jego albowiem na wieki trwa łaska Jego. Wyprowadził Izraela spośród nich. Albowiem na wieki trwa łaska Jego. Mocną ręką i podniesionym ramieniem, albowiem na wieki trwa łaska Jego. On rozdzielił Morze Czerwone na części, albowiem na wieki trwa łaska Jego. I przeprowadził Izraela środkiem Jego, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Wrzucił Faraona i wojsko Jego w Morze Czerwone. Albowiem na wieki trwa łaska Jego. Prowadził lud swój przez pustynię, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Pobił królów wielkich, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Zabił potężnych królów, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Sychona króla Amorejczyków, albowiem na wieki trwa łaska Jego. I Oga, króla w a s h a n u albowiem na wieki trwa łaska Jego. Dał im ziemię w dziedzictwo, albowiem na wieki trwa łaska Jego. W dziedzictwo Izraelowi, słudze swemu, albowiem na wieki trwa łaska Jego. W poniżeniu naszym pamiętał o nas, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Wybawił nas od nieprzyjaciół naszych, Albowiem na wieki trwa łaska Jego. d a j e pokarm wszelkiemu ciału, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Wysławiajcie Boga niebios, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Nie znamy pisarza tego psalmu. W przeciwieństwie do innych nie jest nam podany, ale zauważamy wszyscy na pierwszy widok, że pisarz był głęboko świadom łaski Bożej. Słowo łaska w tekście albo w języku hebrajskim jest podobny bardzo do słowa dobroć. Dlatego w innych tłumaczeniach jest użyte to słowo, albowiem, wielka jest dobroć Jego. One są bardzo podobne. Jakby nie było, jest to też i sensowne, sensowo, i treściowo bardzo podobne do siebie. Łaska Boża przyniosła nam wiele dobroci, i łaska, i dobroć Jego. Towarzyszą nam dzień w dzień. Słowo Boże pokazuje nam, że Pan dobry jest do nas i że Jego myśli wobec nas są dobre, są łaskawe. Dokładnie to jest to, co Satan od początku wmówił ludziom, że tak nie jest. Gdy Bóg przyszedł do pierwszych ludzi, Adama i Ewy, i powiedział im, co jest dla nich dobre, to Szatan powiedział: naprawdę, tak nie będzie. I dokładnie uczynił to, co od tego czasu stało się źródłem grzechu: że człowiek wątpi w dobroć i łaskę Bożą, i robi dokładnie naprzeciw. Tak daleko, że dzisiaj nawet przekonany jest o tym, że wszystko to, co jest Boże, jest niedobre. Służy mu ku zgubie i ku nieszczęściu. Natomiast każdy, kto uwierzył w to, że dobry jest Pan, mógł zakosztować, że dobry on jest. Znacie wszyscy ten wiersz z pierwszego listu Piotra. Pierwszy list Piotra, w drugim rozdziale, czytamy, w trzecim wierszu, gdy zakosztowaliście, że Pan dobry jest, albo łaskawy jest. To jest dokładnie ta sama myśl. Człowiek wierzący, zaczynając życie z Panem, kosztuje, że naprawdę Pan jest dobry, że posłuszeństwo wobec Jego słowa. I wykonywanie Jego woli przynosi nam naprawdę błogosławieństwo i dobroć. I że drogą, którą on nas prowadzi, jest dla nas łaską i dobrocią. I ten psalm on prowadzi nas cały czas w z ł u ż tej dobroci, w z ł u ż tej łaski, i porusza kilka takich aspektów z historii Izraela. W których pisarz sobie głęboko uświadamia, jak wielką łaskę i dobroć Bóg okazał temu ludowi. Więc nie znamy pisarza tego, ludu, tego psalmu, ale musiał on najwyraźniej żyć po wprowadzeniu Izraela do kraju, bo miał świadomość tych wydarzeń. W pierwszych trzech wierszach najpierw przedstawia teraz Boga samego w sobie. Tu w polskim tłumaczeniu tego dokładnie nie widać, ale w innych tłumaczeniach w pierwszym wierszu jest użyte słowo Pan. Pan w sensie tego, który objawił się Mojżeszowi. Jachwę. Ten, który powiedział do Mojżesza w tym krzewie płoministym, Ja jestem ten, tym. Który jestem, Ja jestem. Gdy się Ciebie zapytają, kto cię posłał, to powiesz: Ja jestem. Cię posyła. Pamiętacie tę historię? Dla wszystkich, którzy to czytają, jest to bardzo dziwne określenie, że ktoś nazywa się Ja Jestem, ale dokładnie to oznacza to imię j a h w e Ja Jestem i kryje się za tym ta myśl, że Bóg jest ten, który jest wieczny i niezmienny. I to, ta o t pierwsza rzecz, która tu jest nam pokazana w tym psalmie, jest dla nas wielką radością i uświadamia nam, że to jest podstawą wszelkiej dobroci i łaski b o ż e j Gdy tu czytamy ciągle, że albowiem łaska, Jego dobroć, Jego trwa na wieki, to ona jest w tym ugruntowana, że Bóg jest niezmienny. My żyjemy w czasie, gdzie wszystko się zmienia. I tempo zmiany się coraz bardziej przykręca. że c Codziennie doświadczamy zmiany. Zmieniają się technologie, zmieniają się okoliczności, zmienia się ustrój polityczny, zmienia się nasze, nasze, nasze okoliczności rodzinne, nagle się zmieniają. Zmieniają się wartości moralne. I to bardzo, bardzo szybko. Tak szybko, że wielu z Was w ciągu swojego życia było w stanie zobaczyć zmianę z o 180-stopniową. I to wszystko jest dla człowieka tej ziemi bez Boga całkowicie z a t w a r z a j ą c e To Nie jest rzeczą radosną. Człowiek, chociaż zewnętrznie błyszczy się wiele, i czerpie z. Nowości, tak zwanych zmian w sensie nowości, to jednak zmiany w sensie tego, co się dzieje w jego życiu i w otoczeniu, przynosi mu wielki niepokój. Wielu ludzi na tej ziemi się boi. Porozmawiajcie z ludźmi niewierzącymi, oni są przestraszeni. Niejeden jest przestraszony i pełny obaw co do przyszłości, nie znając jej. I w tym wszystkim jest to wielką łaską i dobrocią. Że Pan jest tym, który powiedział: Ja jestem. Ten, który przyszedł później też na Ziemię i który wtedy, gdy go pojmano, powiedział: Kogo szukacie? On powiedział: Ja jestem. I gdy to powiedział, upadli. To jest ten, który mówił do Mojżesza. Ten, Paniezus, powiedział: Ja jestem. To jest wielka naprawdę dobroć. Dosłownie, tak jak ten psalm mówi. Że Pan jest tym, ja jestem. Że jego myśli się nie zmieniają, że jego wartości się nie zmieniają, że jego wola jest zawsze taka sama. I że gdy przemyślenia i przekonania ludzkie się obracają, że człowiek jest bezorientacyjny, to my mamy orientację, wiedząc na podstawie jego własnej osoby. Że On jest tym, ja jestem. Drugi wiersz przedstawia nam, wys wysławiajcie Boga nad Bogami. To tak brzmi, jakby były, byli inni Bogowie, wiemy, że tak nie jest. Ale z perspektywy ludzkiej, z perspektywy ludzi, tej, tej ziemi, istnieją inni Bogowie. Jest wiele innych bogów, dużych religii, małych bogów, bogowie j a k i ś mit i różnych em, opowieści starodawnych, bogowie, które jednoznacznie były em, bożkami. Które były wyryte z drzewa i ukute z, z skały. Ale do dzisiaj istnieją bogowie, bogowie, tacy, którzy, które są bogami, z a j m u j ą c e m i e j s c e w naszym sercu. Rzeczy, które nas tak fascynują, że zajmują miejsce te, które przysługuje Panu. Ile miejsca przysługuje Panu w naszym sercu? Ile byście powiedzieli, tak szacunkowo, na ile byście podzielili s e r c e n a s z e Myślę, że każdy z nas dobrze wie, że nasze serce należy w 100% Panu. To nie jest tak, że my mamy część pobożną naszego serca i część zawodową naszego serca i część rodzinną naszego serca i część prywatną naszego serca. Dokładnie to robi dzisiaj świat i dokładnie to często robimy my. Że tak, owszem, jestem jakoś tam wierzący, coś tam w tej sprawie działam, ale jakaś część jest podzielona na inne sprawy. Gdy tak się dzieje, każda z tych rzeczy, cokolwiek by to było, może moje moje zdrowie, <śmiech> moja wiedza, moje zainteresowanie, mój, mój. mój, mój Moje hobby, cokolwiek by to było, staje się wtedy Bogiem. I tu czytamy, on jest Bogiem nad tymi wszystkimi bogami. My wiemy, że ci Bogowie, że ci Bogowie nie są Bogami. Dzień dobry, my wiemy, że, że, ci że ci bogowie, i to wszystko, co człowiek stworzył i co nieraz zajmuje nasze serce, Nie są Bogami. I Bóg jest Bogiem nad tymi Bogami. I że jest tylko jeden Bóg. I to jest również powodem wielkiej łaski i dobroci w naszym życiu. Że my znamy prawdziwego Boga. Że my znamy Boga nad Bogami. Nad tym wszystkim. To, co naprawdę Spowodowało wielkie spustoszenie na tej ziemi, wielki niepokój. Wielu ludzi zaprowadziło na, na, na manowce. Jakiś czas temu miałem okazję troszkę przyjrzeć się islamowi, i to jest religia, która również zwraca się do niewidzialnego Boga, nie do Boga wyrytego w skale albo tak jak buddyści mają. Taką figurę złotą, tylko naprawdę zwracają się do niewidzialnego Boga. I gdy przypatrujemy się tym ludziom, jak oni się modlą, jak oni pielgrzymkę y, y, y, odprawiają do Mekki, jakie oni przeżycia mają, będąc tam, to rzeczywiście można dojść do tego wniosku: można dojść do tego wniosku że to są prawdziwe, szczere, wewnętrzne przeżycia i pragnienia. I może są. A jednak za tym wszystkim kryją się bezpośrednio demony. Szatan bezpośrednio sam w sobie, inni bogowie. Pan Jezus, Bóg jest Bogiem nad tymi fałszywymi bogami. To jest wielkim powodem dobroci, łaski i radości w naszym życiu, że my poznaliśmy prawdziwego Boga, który jest źródłem życia wiecznego. Następnie czytamy, dlatego tego nie widać właśnie w polskim słowu,、e, słowie, znowu czytamy w z e i i m Wierszu: O panie, wysławiajcie pana nad pany. To jest inne słowo, to nie jest ten ja jestem, tylko to jest pan w sensie autorytet. Jak ktoś jest panem, pan Jezus w sensie autorytet, to nie jest ten Jachwe, który się przedstawia、e, Mojżeszowi, tylko pan właśnie w sensie autorytetu. Takim on jest tu da, w, w dalszym ciągu przedstawiony. w y s ł u w i a j c i e Pana nad Panem. Jest to również powodem łaski i radości dla nas, że on jest autorytetem. Że to nie jest Bóg, który nie wie, co ma czynić. Że to nie jest Bóg, który się zmienia. Który, którego autorytet jest p o d k o p a n y ze względu na to, że sam. Upada. Nie, to jest Pan nad p a n e który ma całkowity autorytet ze względu na doskonałość Jego. Człowiek ma tylko wtedy autorytet, nie gdy ma silną rękę i panuje nad kimś, ale gdy ma autorytet przede wszystkim moralny. Znacie to w szkołach. Nieraz mamy w szkole nauczyciela, albo mieliśmy, który silną ręką nas prowadził. Ale za plecami śmieliśmy się z niego, bo robił takie dziwne rzeczy w swoim życiu osobistym, że nie miał autorytetu naszy,、no, w naszym, naszych oczach. A nieraz jest człowiek opanowany, spokojny, ale tak prowadzi tych uczniów, takie samo życie prowadzi, że uczniowie mają całkowity respekt przed nim. To jest prawdziwy Pan, autorytet. I to jest autorytet, który ma Bóg. On jest Pan, Panem. Nad Panami. To jest wielka łaska, wielka dobroć, że my mamy takiego Pana. Gdy muzułmanie nawracają się do Pana Jezusa, poznają Pana Jezusa, to właśnie dla nich jedna z największą radością i odkryciem jest to, że Pan jest niezmienny. Że on jest autorytetem, ale autorytetem nie kapryśnym, c nie kapryśnym. Działającym wybuchowo, jak mu się akurat podoba, tylko działającym doskonale w światłości i doskonale w dobroci. Albowiem na wieki trwa łaska Jego. W tym charakterze Bóg się nam objawił. To jest naprawdę wielkim powodem radości. To dopiero daje naszej duszy, daje każdej duszy, która się nawraca do Pana Jezusa. Prawdziwy pokój, że poznaje Boga prawdziwego, żywego, taki, jaki jest. Teraz od czwartego wiersza widzimy kolejne cechy przedstawione i dzieła pana, już nie tak bardzo Bóg sam w sobie, tylko to, co czyni. Tego, który sam czyni wielkie cuda. Albowiem na wieki trwa łaska Jego, tego, który mądrze niebiosa uczynił. Szósty wiersz, tego, który rozpostarł ziemię na, na wodach. Siódmy, tego, który uczynił wielkie świata. Ósmy wiersz, słońce, aby panowało we dnie. Dziewiąty wiersz, księżyc i gwiazdy, aby panowały w nocy. To jest druga część jakby tego Psalmu. Gdzie w pierwszej przedstawiony jest Bóg, a w drugiej tej części przedstawione jest to, co Bóg uczynił w stworzeniu. Jak się objawił w tym, co jest widzialne. I Słowo Boże nam mówi o tym w liście do Rzymian, pierwszy rozdział, znacie też ten wiersz, że to, co zostało stworzone, objawia nam go. Może przeczytamy ten wiersz. List do Rzymian. Pierwszy rozdział. Osiemnasty wiersz. Albowiem gniew boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Dlaczego? Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można. Jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna Jego istota, to jest Jego moc, wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Boga da się oglądać w dziełach, w tym, co Bóg stworzył, w stworzonym świecie. W stworzonej przyrodzie, w stworzonych zwierzętach, w tym jak ciało nasze ludzkie, jak człowiek został stworzony w dziełach Bożych, Bóg jest oglądalny. to jest wielka, wielka łaska i dobroć Boża. To nie jest jakiś mistycyzm gdzieś tam daleki, niewidzialny, nie wiadomo o co chodzi, z kimś rozmawiamy, który nie odpowiada, nie wiadomo co on zrobił, co nie. My wiemy, kim on jest, i on się objawił w tym stworzeniu. I wiecie, co teraz z Adką? Mieliśmy kilka tygodni, okazji, żeby trochę się spędzić czasu na dworze. Byłem w domu, nie miałem tyle tych wyjazdów. I naprawdę powiem Wam, że ile razy wychodzimy na dwór, w tą zieleń, w to słońce, w te krzewy i, i owoce, które widzimy, tyle razy jestem. Zachwycony tym, jakie to jest piękne. Widziałem, widzimy, widzę to już od 32 lat, ale dzień w dzień jest to dla mnie radością. I to się nie rozwija tak jak się rozwija Mercedes, albo rozwija się iPhone, który co roku nowy wprowadzałem i co roku się nudzi, bo jest taki, taki już przestarzały. To jest rok w roku to samo. Jest po prostu bardzo dobre w swoim wykonaniu. Jest wciąż na nowo radością. Same barwy, same. Kwiaty same, y, y, ptaki jak śpiewają, jest to przepięknie zrobione. Dlaczego? Tu czytaliśmy w tym psalmie 136 6: Tego, który czyni wielkie cuda, tego, który mądrze niebiosa uczynił. Dzisiaj ewolucja uczy nas, że to, co powstało, powstało. Po pierwsze, przypadkowo, nic z niczego, co samo w sobie już jest zaprzeczeniem, a po drugie, rozwijało się, więc ulepszało się. Gdy człowiek przygląda się stworzeniu, to nie ma takiej opcji rozwoju w takim znaczeniu, że z czegoś. Całkowicie innego powstaje coś zupełnie innego. Na przykład ewolucja zakłada, że z małego robaczka powstał wieloryb, albo powstał człowiek, z bakterii powstało to, albo że z czegoś podobne do zakładajmy,、um, ja błoni powstaje teraz、um, zupełnie coś innego. Nie wiem, cukinia albo coś. coś to, to, za, to, jest, to są założenia ewolucji, że z. z, z, z e, e, Z korzenia, można, z zarodku z zupełnie innego powstaje coś zupełnie innego. Gdy się biolodzy przyglądają temu, doszli do tego wniosku, że nie ma czegoś takiego jak makroewolucji. Że z czegoś innego nie może powstać coś zupełnie nowego. Że to, co jest, istnieje tylko dlatego. Bo od początku wszystkie jego mechanizmy powodujące jego istnienie, i wygląd i działanie, od początku tak działały, jak działają. Bo jest ich tyle naraz, tyle miliony naraz. Jak popatrzymy na samo istnienie naszego ciała albo f u n k c j o n o w a n i u kosmosu, w jakiej odległości Słońce jest od, od Ziemi, w jakim,、e, w jakim kącie pochylonym względem Słońca. Jakby się zmieniło to odrobinę, byśmy się wszyscy spalili albo zmrozili, albo by, byśmy odlecieli stąd, bo po prostu by się wszystko zawirowało. Jest to, jest to tak delikatnie, um, um, można powiedzieć,、um, zorganizowane n i o nie tylko zorganizowane, tylko、Aha. jak mamy, mamy na przykład urządzenie, gdzie, gdzie, gdzie trzeba dograć do, do detali każdy pojedynczy m n i z m I r z y j misternie No, bardziej mi chodzi o to, że jest to w drobnych, w drobnych szczegółach dograne, do, do do wywa, doprecyzowane dokładnie, inaczej by nie funkcjonowało. Nie funkcjonowałby żaden układ ani słoneczny, ani biologiczny, ani chemiczny, nic by nie działało. Bo Bóg to stworzył w mądrości. To jest wielka radość i dobroć, którą Bóg nam objawił. Wiecie dlaczego? Bo Bóg właśnie nie uczynił czegoś takiego, że powstał wielki wybuch i tara byliśmy. Tylko Bóg przysiadł mądrość, gdy czytamy o mądrości Bożej, gdy czytamy, znacie też rozdział pierwszy z listu do Efezjan, tam jest c z y t a m y tam czytamy, może to otworzę, bo, pamiętam, gdy brzmi. Czytamy w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale. Piąty wiersz na przykład. Przeznaczył nas dla siebie do s y n o s t w a przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. I czytamy.、Hmm. Ósmy wiersz, której nam hojnie udziela, udzielił a u d z e l i w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. To, co Bóg zaplanował, tam czytamy o b u ł o g o s ł a w i e ń s t w a c h duchowych, a tutaj czytamy o stworzeniu, to co Bóg stworzył i uczynił. Uczynił z mądrością, to znaczy Bóg nie tylko to stworzył, tak, a teraz radźcie sobie, tylko Bóg. p r z y s i a d Mądrość oznacza, że Bóg przysiadł, zastanowił się i z całą jego. z Jego, z wszelkimi jego możliwościami, można, jeśli w ogóle można się tak wyrazić, bo Bóg jest po prostu doskonały w swoim działaniu. Ale z całą swoją mądrością wymyślił, obmyślił, zaplanował, ukształtował i nas w to włożył, żebyśmy się czuli jak najlepiej. Gdy teraz spodziewamy się dzieciątka. To kilka lat temu mogliśmy wynająć mieszkanie w Nowej r u d z i e urządziliśmy sobie je tak, żebyśmy się dobrze czuli. Teraz, gdy p o j a w i ł się dzieciątko, nastało nieco małe przemeblowanie, trzeba było przesunąć parę rzeczy, wstawić nowe rzeczy, nowe łóżeczko, przewijaczek i tak dalej, i tak dalej, żeby ten nowy, mały człowieczek się dobrze czuł u nas w domu. I dokładnie. Można powiedzieć, według wszelkich naszych możliwości, które mieliśmy, stworzyliśmy mu takie okoliczności, w których się czuje jak najlepiej. Dokładnie to jest ta myśl, która się tutaj czuje, że Bóg stworzył niebiosa z mądrością. I naprawdę tak jest. To jest to, co przed chwilą mówiliśmy. Wychodzimy na zewnątrz i po prostu dobrze się czujemy. Dobrze jest nam tutaj. Abstrahując od tego, co człowiek zniszczył przez grzech. Że nawet to stworzenie już dzisiaj wzdycha, ale mimo jego wzdychania, wciąż na nowo podziwiamy jego piękno. Jak to musiało być w Ogrodzie Eden? I gdy to tak widzę, to sobie często uświadamiam, jak będzie w niebie, jak będzie w domu ojca. My się często boimy, tak t w o r z y m y martwimy, jak to będzie w niebie, czy to będzie, czy człowiek będzie się dobrze czuł, czy nie. no Wolę dłużej na tej ziemi żyć. Ale możemy być pewni, że skoro Bóg z mądrością stworzył t ą ziemię, to tam będzie o wiele, wiele, wiele lepiej. Będziemy się bardzo dobrze czuli. To jest dobroć Boże. Jak wiele powodu do wdzięczności to budzi w naszych sercach. I dokładnie to jest też powodem i celem tego psalmu. Gdy czytamy w ogóle Księgę Psalmów, to Zwróćcie uwagę na to, jak często psalmy wyrażają uwielbienie i dziękczynienie. One wyrażają zmartwienie, one wyrażają、um, poznanie Boże, przeżycia, ale bardzo często wyrażają radość i, w, i wzywają czytelnika do wyrażania dziękczyn, dziękczyn, dziękczynienia. I myślę, że to jest to, co. Bardzo mocno oddala się w naszym życiu. Po pierwsze ta świadomość, że Bóg jest dobry i łaskawy. I po drugie szczera chęć, żeby Bogu przynieść, przynosić i e ś ć p r z y n za to rzeczywiście dziękczynienia i wysławiać go za wielką dobroć g d y czytamy na przykład ostatnie Psalmy, 144, 156, tam już jest psal m po psalmie. Tylko mowa o chwalcie Pana, wysławiajcie go, albowiem dobry jest, albowiem wielki jest i tak dalej. Same słowa uwielbienia. To jest rzecz, która powinna nas poruszać i powinniśmy sobie na nowo uświadomić i się w niej zachęcić. Bóg szuka takich, którzy byliby Jego chwalcami. Szuka. Jest to wolą Bożą, radością Bożą, gdy my go o i e r a m y Chwalimy. Ale gdy człowiek chwali kogoś, sławi kogoś, to jest świadomy tego, kim ten ktoś jest i co on czyni. Gdy natomiast nie znamy Boga, żyjemy bez Boga, nie zbliżamy się do niego i nie ufamy Jego dobroci, uważamy, że nasze rzeczy są bardziej dobre i lepsze dla nas, to nie wyjdzie z naszych ust to dziękczynienie. W mądrości niebiosa uczynił. I teraz od dziesiątego wiersza mamy kolejną część tego psalmu. Mianowicie, mianowicie czytamy tego, który pobił Egipt w pierworodnych jego. Jedenasty: wyprowadził Izraela spośród nich. Dwunasty: mocną ręką i podniesionym ramieniem. Tutaj Pisarz przypomina sobie to, co Bóg uczynił z Izraelem. Co Bóg uczynił z Izraelem? Po pierwsze, wyprowadził go z Egiptu. Z niewoli. Dokładnie to jest to, co Bóg uczynił też z nami. Bóg wyprowadził nas z niewoli. Każdy człowiek, który przychodzi do pana Jezusa ze swoimi grzechami, wyznaje jemu. Tego Bóg wyprowadza z niewoli grzechu. Człowiek, póki nie zwróci się do Pana Jezusa, jest niewolnikiem grzechu. Nie ma czegoś takiego jak swobodne życie w wolności bez Boga. Człowiek żyjący bez Boga jest niewolnikiem szatana bezpośrednio. I działa tak, jak mu podpowiada Jego stary człowiek, zepsuty przez grzech. I grzeszy, i grzeszy, i grzeszy. Dzisiaj zostało to tak. Em, Zniekształcone wręcz, że ludziom się wydaje, że grzech jest czymś pięknym, nawet że życie w niewierności, życie w b a ł w o f a l s t w i e w chciwości, że to są godne pozyskania rzeczy, że człowiek nawet stracił poczucie tego, jak brudny jest grzech. Natomiast dokładnie od tego Bóg nas uwalnia. Prawdziwa radość i pokój sumienia jest tylko w przebaczeniu grzechu i uwolnieniu od niego. I żyjący w wolności od tej niewoli. My byliśmy niewolnikami szatana. Szatana strzymał. Często właśnie w niedzielę z, rano, roz, z rana rozmyślamy nad tym, ile Pan Jezus zapłacił za to, żeby nas uwolnić z tej niewoli. Jest to z o b r a z o w a n e w tym. Że Izraelici mieli um, płacić, um, nie wiem czy to byli żołnierze, czy w każdym razie jakaś część Izraelowa, oni mieli płacić、um, srebro za odkupienie, albo za, no, za, za, za wykup, co jest obrazem tego, co Paniezus uczynił za nas. Paniezus zapłacił cenę wykupienia. My byliśmy własnością szatana, z tego powodu, że Popadliśmy w grzech. Byliśmy własnością Jego. I Pan Jezus nas nie tylko oczyścił, ale on nas wykupił z tej własności. Zostaliśmy zwolnieni.、I、dopiero od tego czasu człowiek jest wolny. Pan Jezus mówi, że. Jak to jest powiedziane, e że... Gdy uwierzycie we mnie, prawdziwie wolnymi będziecie, czy coś takiego, albo. Że Bóg was wyswobodzi nie, dokładnie, niepewnie Jeżeli syn was, syn, jest, syn, was syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. O właśnie. Gdy syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. I to jest, to jest właśnie ta myśl. Że Bóg, pan Jezus, przynosi prawdziwą wolność. To nie jest tylko jakaś religia. O, teraz chodzimy do kościoła, teraz robimy to, teraz robimy tamto. Nie, to jest. Prawdziwa rzeczywistość tocząca się w świecie duchowym, która się dokonuje w momencie zwrócenia się do Pana Jezusa. My jesteśmy w świecie duchowym niewolnikami Szatana, i Pan Jezus, gdy się nadracamy, uwalnia z tej niewoli.、Tak. Jeśli więc syn Was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Który pobił Egipt pierworodnych jego, wyprowadził Izraela spośród nich mocną ręką i podniesionym ramieniem. Pamiętacie tę sytuację? I Egipt nie chciał słuchać. Faraon nie chciał słuchać. Bóg mówił do niego: w y p u ś ś r u d mój! Nie, uparcie się go trzymał. Że spadł na niego jedna plaga, druga, trzecia, aż do dziewiątej. Aż się tak z a c z ą ł że Bóg zabił wszystkich pierworodnych. Jego. I jedyni pierworodni, którzy nie zostali zgładzeni, byli ci, którzy byli schronieni w domach, które były obmazane tą krwią zabitego baranka. I to jest to, co Pan Jezus nam uczynił. To jest obraz na Pana Jezusa. On został zabity, on był tym barankiem. Jego krew jest ta, za którą my możemy się dzisiaj schronić. Zwracając się do niego bez tej krwi, czeka nas takie zgładzenie jak wtedy Egipcjan. To jest dobroć, to jest łaska, albowiem wielka jest łaska Jego. Że nie żyjemy już bez nadziei, ale z świadomością Jego wybawienia. Dalej czytamy od XIII w i e z a On rozdzielił Morze Czerwone na części XIV i przeprowadził Izraela środkiem Jego. Wrzucił faraona i wojsko jego w Morze Czerwone. To jest kolejna część, czwarta część tego psalmu. Nie tylko wy wyzwolił nas z Egiptu, ale on pokonał wroga nawet. Tego, który trzymał nas w niewoli. Został pokonany. Tak jak faraon później pogonił za Izraelem i Bóg podzielił morze i faraon i jego wojsko zostali zgładzeni w tym morzu. Lud Izrael ocalony prze, przechodząc przez niego, tak i my zostaliśmy nie tylko ocaleni, ale wróg pokonany. To jest wielka łaska. Wielka dobroć, że wróg jest pokonany. My nie musimy się już tworzyć wroga dzisiaj, jako tego, który nas trzyma w niewoli, w strachu, w braku nadziei, w ciągłym uzależnieniu od grzechu. Nie, on jest pokonany. m To jest wielka dobroć Jego. Kiedy ostatni raz dziękowałeś? Dziękowałaś za to, że Bóg zgładził wroga. Jest to powodem naszych dziękczynień jeszcze. Gdy Izrael wyszedł z tego morza, to pierwsza rzecz, która stała się możliwa, to była pieśń. Pieśń wybawienia, pieśń odkupienia. To niedaremnie. To jest obrazem tego, co Paniezus uczynił z nami. Człowiek, który zostaje uwolniony z mocy szatana i grzechu, staje się wielbicielem. To, co tu czytamy, albowiem wie, wielka jest z o b o w i z a n i Człowiek ma na ustach dziękczynienie i uwielbienie. I dopiero wtedy, gdy Izrael wyszedł z. Z tego morza pojawił się też s h a b a t Zwróćcie na to uwagę. s h a b a t ó wcześniej w nie było, nie mówiono o nim. Dopiero później pojawił się s h a b a t Dlaczego? Bo s h a b a t jest obrazem na to, że Bóg w wieczności spocznie po wszelkich dziełach. Tak jak s h a b a t był dniem odpoczynku, tak s h a b a t jest obrazem. W sensie perspektywy wiecznej, tego, że Bóg kiedyś spocznie po wszelkich dziełach, że będzie wszelki grzech usunięty i Bóg spocznie. A my razem z nim.、I、dlatego list do e b r a j c z y k ó w mówi, że odpoczynek jeszcze został zachowany dla ludu swojego. Więc nasz prawdziwy odpoczynek, spełnienie tego żabatu nas dopiero czeka. Dzisiaj. Tego odpoczynku jeszcze nie ma. Ale w obrazie tego wykupienia, tego dzieła, które dokonał Paniezus, Bóg będzie mógł spocząć. I dlatego od tego momentu pojawia się ten szabat, który wskazuje na ten odpoczynek. Bóg wtedy dzięki temu d z i e ł u będzie mógł odpoczywać. I my razem z nim. To jest wielka łaska Jego. Prowadził lud swój przez pustynię. Kolejna część. siedemnasty, Pobił królów wielkich, zabił potężnych królów: Sychona, króla Amorejczyków, i Oga, króla Bashan. Kolejna część tej historii jest to, że Izrael, gdy był zwolniony, uwolniony i tak jak my dzisiaj w obrazie patrząc, zostajemy wykupieni z mocy Satana z przez nawrócenie się, zwrócenie się do Boga w szczerej modlitwie. Idziemy przez to życie, które Bóg obrazuje jako pustynia, to znaczy miejsce gorące, miejsce trudne, gdzie, które nie daje ą c źródła, które dawało ludowi pokarm tylko i wyłącznie z nieba. I tak to właśnie wygląda dzisiaj dla nas. Człowiek, który idzie za Bogiem, za Panem Jezusem. Wie, że ta Ziemia, która odrzuciła Pana Jezusa, jest Ziemią i miejscem pustynnym, miejscem, które nie daje pokarmu. Gdzie człowiek nie nasyci się. I to jest bardzo ważna rzecz, żeby ją zrozumieć. To jest przeciwieństwo do tego, że Pan jest dobry. W przeciwieństwie do tego, świat i wróg jest niedobry. Tam nie ma pokarmu. To jest rzecz, Bardzo, bardzo ważna dla nas do zrozumienia. Dopóki uważamy, że tam jest jakiś pokarm dla nas, jakieś szczęście, które musimy osiągnąć, tak długo nie pojmiemy dobroci Bożej. Nie, ona będzie zakryta przed naszymi oczami. Bóg tak prowadzi. Im więcej szukamy naszą, nasze szczęście w Ziemi, w świecie. Uwroga, tym bardziej będziemy nie widzieli, nie rozpoznawali dobroć Bożą. Ale gdy człowiek przyznaje, że to jest pustynia, wycofuje się z niej, rezygnuje z niej, tak jak Pan Jezus powiedział, który nie wyrzecze się wszystkiego, nie, nie może być moim u c z n i e m Pan Jezus tak powiedział: jeśli się ktoś z Was nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, tak Pan Jezus powiedział. I to, można, to możecie w hebrajskim, greckim słowo popatrzeć, tam nie ma nic do obracania. Tak jak jest napisane, tak to znaczy. Wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Nie pozna dobroci Boży. Ale gdy przyjmiemy to na siebie, zaakceptujemy to, przy, uwierzymy w to, że Pan jest dobry, i świadomie wejdziemy w tą pustynię, nie będziemy uciekali ciągle do Egiptu. Tak jak Izrael mówi, a tam był ten czosnek, tam był ten miód, tam, było, tam były różne cuda. Tylko uwierzymy w to, że Pan Jezus jest naprawdę dobry. To wtedy Pan nam objawił dosłownie Jam objawił. Znacie te wiersze, które mówią, Pan Jezus mówi, nie ma takiego, który by opuścił ojca, matki, domy, wszystko i nie otrzymał stokroć, nawet już w tym życiu. Naprawdę, Panie Jezus. Całą dobroć nam da. Ale to wymaga świadomego zaufania, świadomego kroku w tym kierunku. Tak, ja chcę iść za nim, ja chcę żyć w ufności dobroci Jego. Nie będę się fascynował tym, co jest w b u c u mnie, tylko będę to traktował jak gorący piasek. Wtedy objawi nam się. s k o s z t u j e m y dobroć, ten pokarm z nieba, zasmakujemy go. Wtedy Bóg też pokona wrogów. Kolejna część, 21 w i e r s z ó r dał im ziemię w dziedzictwo. W dziedzictwo Izraelowi Słudze Swemu. <śm> Paniezus, nie tylko nas uwolnił, nie tylko prowadzi nas, nas przez pustynię, ale Pan Jezus nas bardzo obficie pobłogosławił. Przed chwilą czytaliśmy już troszkę z pierwszego rozdziału Ewangelii, z listu do h e z j a gdzie to właśnie jest przedstawione ta myśl, że Pan Jezus nas pobłogosławił wszelkimi błogosławieństwami z niebios. To są duchowe błogosławieństwa, i co tam jest wymienione? Możemy. z e p c n ą ć jeszcze raz w to miejsce, tam, tam jest wymieniona cała lista błogosławieństw, które nam zostały dane. Zostało nam dane to, że nas wybrał pierwsze błogosławieństwo przed założeniem świata, że uczynił nas świętymi, nienagannymi, że przeznaczył nas do s y n o s t w a Że mamy odkupienie przez krew Jego kolejne. Że udzielił nam łaski Jego w obfitości. Że objawił nam tajemnicę swoją, swoją, swój plan, co się będzie działo z tą ziemią, z Jego synem. I że dał nam ducha świętego. Wiele, wiele błogosławieństw. Że jesteśmy wybrani. Że jesteśmy umiłowani, że jesteśmy synami, że stoimy w relacji bezpośredniej z Bogiem, że nie żyjemy w niewiadomej jakiejś n i e z n a j ą c y Boga, że to wszystko n a m zostało dane. Bóg nas obficie pobłogosławił i błogosławić chce. Bóg nas p o błogosławił, ale pytanie jest, na ile z tego błogosławieństwa czerpiemy? Bóg wprowadził Izrael do kraju. Ale nie każdy z plemion, nie każdy z mieszkańców wziął w posiadanie dużą część. Niektórzy mało, niektórzy większą. A byli tacy, którzy jednak po, poza Jordanem wybrali swoje dziedzictwo, bo nie ufali, bali się tego, że tam w tym Izraelu będzie rzeczywiście dobrze. I my dokładnie tak samo postępujemy. Bóg nam dał wszelkie błogosławieństwa, i my bierzemy nie raz, tylko trochę, albo nawet wcale. Siedzimy poza Jordanem dalej. Bóg chce prowadzić przez Jordan, a my jednak dalej przed Jordanem siedzimy, bo uważamy, że jesteśmy tam bardziej bezpieczni.、I、ci, którzy siedzieli tam za Jordanem, to byli ci, którzy byli pierwsi atakowani przez wroga i najszybciej oddalili się od Boga. Ale jak błogosławieni, błogosławieni byli ci, którzy wzięli w posiadanie, którzy walczyli o to dziedzictwo. Byli tacy, którzy w szczególności walczyli o to dziedzictwo. Kaleb, j o z ł e i tam były też niewiasty, które bardzo walczyli o to dziedzictwo. Którzy je kochali, i Bóg je im dał w posiadanie, którzy całe życie czekali na to, na to błogosławieństwo. Również powodem dobroci. I łaski Jego. Dalej czytamy kolejną część, 23 wiesz. W poniżeniu naszym pamiętał o nas. Wybawił nas od nieprzyjaciół naszych. Daje pokarm wszelkiemu ciału. Bóg jest nie tylko ten, który to wszystko uczynił, ale jest też i ten, który nas teraz prowadzi. Który się nad nami i l tuje. k t ó r y nas utrzymuje. List do Tymoteusza o tym mówi. k t ó r y utrzymuje cały świat, szczególnie wierzących. To jest wielka łaska, że Bóg nas utrzymuje według duszy, ducha i ciała. Który nas chroni od nieprzyjaciół i który pamięta o nas. To jest piękna rzecz. Ja sobie ostatnio tak mogłem to uświadomić znowu, że. Tak często p r z e c h o d z ę do Pana w modlitwie z jakimiś z Waszej perspektywy, może patrząc, bzdurami, naprawdę bzdurami. A mimo to Pan poświęca mi stuprocentową uwagę. Pan poświęca też i Wam stuprocentową uwagę. I Tobie, i Tobie. Każdy, który zwraca się do Pana, wie, że Pan Jezus równocześnie poświęca każdemu z nas stuprocentową uwagę. My mamy osobistego, jakby. Towarzysza i pomocnika. To jest niesamowita rzecz. Ja ostatnio mieliśmy też okazję rozmawiać z koleżanką starą z, z, z PAS-u i ona tak mówiła, jak jej mąż umarł. To naprawdę to były tak poważne rzeczy, a ona po prostu ufała, naprawdę starała się ufać b o g u ale mówiła, że, no nie, ja tak w tym znaczeniu, że ona nie, nie będzie się za bardzo do niego zwracała i go fatykowała, bo Bóg ma ważniejsze rzeczy do robienia. Tak nam mówiła, wciąż, wciąż na o b r a k był chory, coraz gorzej z nim było, później umarł. Ona doszła do jedynego wniosku tego, że ona nie będzie fatygowała Boga, bo Bóg ma ważniejsze rzeczy do czynienia. Wszak to jest przykre. To po co ten Bóg jest? Do, do czego on służy? Tylko do geopolitycznych, strategicznych rozwojów tego świata? Nie, Słowo Boże nam pokazuje, że Bóg jest osobistym Bogiem, który w 100%. Stoi do dyspozycji każdemu z nas. Jakie to jest piękna rzecz. To jest dobroć i łaska Jego, która na wieki trwa, która się nie zmieni. Dlatego ten p sam się kończy: Wysławiajcie Boga Niebios, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Rzeczywiście na wieki trwa łaska Jego. To się nie zmienia. My czerpiemy z niej dzień i dzień. Człowiek upada. Słowo Boże nam nawet mówi, że starszy upada, m o c i upadają, ale. Nowe siły nabierają i dalej idą. Naprawdę wielka łaska. Dobry naprawdę jest Pan. w i e c i e jakie to jest smutne, ile razy wiedząc o tym, sięgamy po swoje rzeczy, które uważamy za dobre, za lepsze. Ile razy sięgamy do tego świata. Ile razy sięgamy Za naszymi zainteresowaniami, za naszymi dążnościami, za naszą wygodą, za naszą przyjemnością, za naszym rozwojem, za naszym czasem. Ile razy to czynimy, zaprzeczamy to temu, że Bóg jest dobry. Czynimy dokładnie to, co uczynili Adam i Ewa na samym początku. Bóg powiedział, że to jest dla Was dobre, a Szatan o powiedział: nie, nie, nie, nie, nie, jak to zrobicie, to będzie dobre. I z tym czyniąc to, uczynili Boga kłamcą. Tyle razy, ile sięgamy po nasze własne rzeczy, tyle razy, ile jesteśmy nieposłuszni, ile razy grzeszmy, n i e tyle razy zaprzeczamy dobroć Bożą. Jakie to jest przykre, patrząc na to, że Pan Jezus z wszelką mądrością się o nas stara, przygotował, dba, prowadzi, chroni, ratuje, a my i tak szukamy inne rzeczy. To jest naprawdę rzecz, która może nas na nowo poruszyć i nas zachęcić w tym, żeby w ufności w tą dobroć naprawdę podążać za nim.